Dobra, kochani, chciałem się z Wami przywitać e, serdecznie, wyrażając, że niezmiernie się cieszę, zawsze, jak Was widzę. E, witam też, bo widzę nowe twarze, witam serdecznie gości, e, choć może niektórzy z Was bywają częściej, tylko ja rzadziej widzę, bo i tak może być. E, tak. Chciałem się z Wami podzielić na początku nabożeństwa takimi dwoma myślami, które są prawdopodobnie bardzo proste i elementarne, i mnie osobiście cieszy to, że te proste prawdy płynące z Biblii rozradowują serce. Wiecie, o czym mówię, że każde słowo Boże przynosi życie każde słowo Boże jest godne tego, żeby rozważać je, żeby się nad nim zatrzymać, a gdy przyniesie błogosławieństwo właśnie w postaci takiej radości, wdzięczności Bogu, a jeszcze skutkiem tego będzie chwała oddana Bogu, no to, to już jest, dla mnie to już jest pełnia szczęścia. Więc mam nadzieję, że jak dzisiaj dotkniemy tych dwóch tematów, to popłynie Bogu chwała. I przyznam się na wstępie, że... Ja te sprawy rozważam i nie, i nie mam tak poukładanych ich bardzo, wiecie, od A do Z tak dobrze. Więc tylko ch chciałem dzisiaj zwrócić po prostu naszą uwagę na te dwie kwestie. A potem, no, mam nadzieję, że będziemy o tym jeszcze długo myśleć, rozważać i dziękować Bogu. Pierwsza rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest yy, życie które daje Bóg. Życie jako ten dar od Boga. I wiecie, gdy o tym rozważam, o, o, tym, o tym rozmyślam, to wiem, że mi to się w głowie nie mieści, jakby nawet natura tego życia mi się nie mieści w głowie. Piękno tego życia, łaska, która stoi za tym, że to życie płynie, mi to się wymyka, ale chcę o tym myśleć i chcę się z wami tym podzielić. Kilka takich wersetów przeczytam, żebyśmy je tylko mieli przed oczami. Jana 6, rozdział 40, werset. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jana. Bo to będzie kilka wersetów, ja je przeczytam może nie ten, żebyśmy nie szukali, a chyba, że tak szybko też przeskakujecie, to, to śledźcie też. Jana 5, rozdział 26 werset. Jak bowiem ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał życie w sobie samym. Czy w samym sobie. Jana 10 rozdział 28 werset. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginął, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. I jeszcze dwa wersety, Jana 17, rozdział, pierwszy i drugi werset. To powiedziawszy Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł. Ojcze nadeszła godzina, uwielbij swego Syna, aby też syn Twój uwielbił Ciebie, jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem. Aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś. Biblia pokazuje życie jako, nie wiem czy dobre to, do, użyję dobrego słowa, jako coś, to w cudzysłowie, wiecie, coś, co pochodzi od Boga, co pochodzi prosto z nieba, Żywot, ten, żywot, który daje Jezus, życie, które przynosi Bóg i daje, zgodnie ze swoją wolą, człowiekowi, nie jest czymś, jak, jakby tu powiedzieć, nie jest czymś pośrednim, czymś niekompletnym, czymś takim... Wiecie, co można przejść obok tego, obok i powiedzieć, no mnie to nie interesuje, co to jest za życie. Gdy czytam o tym życiu, które początek bierze u Ojca w niebie, które początek bierze u Boga i jest nam dane z łaski, w moim sercu rośnie podziw dla Boga, wdzięczność Bogu chwała Bogu błogosławieństwo to jest wiecie i to nawet wymyka się jakiejś refleksji takiej intelektualnej bo ja nie chcę powiedzieć wam że ja wiem co to znaczy życie wieczne co to znaczy życie ale wiem że jest to boży dar i to przedstawiony w biblii jako coś naprawdę co Bóg ma najcenniejszego dla człowieka gdy myślę o życiu tym takim fizycznym, wiecie, na świecie chodzę, obserwuję przyrodę, ludzi, zwierzęta. Ja wiem, że to wszystko żyje, że to wszystko żyje i to wszystko żyje też z woli Boga. I to żyje też z mocy Bożej. Jakby żadne stworzenie samo z siebie życia nie stworzyło, nie, nie, nie rozpoczęło samo z siebie. Ale też widzę, że... Yy, Bóg obdarowuje życiem wiecznym i pewnym dziedzictwem obdarowuje ludzi, którzy w niego wierzą. Czyli tych, którzy przyjmują Jezusa jako Boga, jako Pana, zbawiciela, którzy pokładają w nim ufność, to tych obdarowuje życiem, i to życie już jest, wiecie, opisane dalej jako pewne dziedzictwo. Bo to już jest nie tylko oddech, że możemy oddychać, tak jak inni mogą oddychać. To już jest życie związane z relacją z Bogiem, z błogosławieństwem Bożym, takim specjalnym błogosławieństwem Bożym, bo nazywa tych, którzy w Niego wierzą swoimi dziećmi. Więc to życie jest przedstawione już jako relacja Ojca ze swoimi dziećmi. Potem w Biblii czytamy, że jest to życie obfite, błogosławione, życie w pokoju z Bogiem, życie w radości z Bożego zbawienia. I jak o tym myślę, to znowu wymyka się to moim jakby intelektualnym możliwościom. A potem myślę jeszcze o tym dniu, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Co to będzie za dzień, kochani? Spotkamy Go. Nie wiem, czy ja myślę na wyrost, czy nie, ale tak myślę, że jest naszym Ojcem, jest naszym bliskim bliskim Bogiem, że będziemy mogli do Niego podejść, będziemy mogli Go przytulić, będziemy mogli z Nim rozmawiać. A potem jeszcze spędzić Całą wieczność W jego domu w niebie. I gdy tak rozważam, właśnie o tych, wiecie, atrybutach życia wiecznego związanych z Jezusem, z Ojcem w niebie, z, z wiecznością w Bogu, to od razu przychodzi mi też na myśl, a co teraz? Trochę wybiegam myślami do góry, w przód, staram się patrzeć na tą perspektywę gdzieś dalej, ale jest jeszcze dzień dzisiejszy, jest jeszcze to tu i teraz i przecież też żyję. Żyjemy dzisiaj, kochani, dostaliśmy ten żywot. Dzisiaj, teraz. I też chcę jeszcze przeczytać jeden fragment. A, nie wiem, a to ten już czytałem, moment. Okej, okay. to, to będzie taki dłuższy fragment. Kilka wersetów przeczytam i chcę jakby do nich nawiązać. To jest Ewangelia Marka, dziesiąty rozdział. A gdy wyruszał w drogę, przybiegł pewien człowiek, upadł przed nim na kolana i zapytał Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Lecz Jezus mu odpowiedział Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz oszukiwał, czcij swego ojca i matkę. A On mu odpowiedział Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział. Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr. A Jezus, spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów, jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. I uczniowie zdumieli się Jego słowami, lecz Jezus znowu powiedział, dzieci, Jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumieli i mówili między sobą. Któż więc może być zbawiony? A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział – u ludzi to niemożliwe. Ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. A Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam Wam. Nie ma nikogo, kto by opuścił dom braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze względu na mnie i na Ewangelię, a kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól. Wśród prześladowań a w przyszłym świecie życia wiecznego. Tutaj przerwę. Kochani, co ja w tym fragmencie widzę, co chciałem, czym chciałem się z wami podzielić? Um, uczniowie przysłuchują się rozmowie człowieka, który przychodzi do Jezusa z prostym pytaniem. Co ja mam zrobić? Co ja mogę zrobić, żeby być zbawionym, żeby mieć to życie? No i Pan Jezus odpowiada w taki sposób, myślę, w sposób mądry. Ja nie chcę teraz jakiejś, wiecie, większej egzegezy tego fragmentu przeprowadzać, natomiast mówi mu o przykazaniach. No i ten człowiek mówi, że ja tego przestrzegam od młodości. No dobrze, to brakuje Ci jeszcze jednego, żebyś zostawił to, w czym pokładasz swoją ufność, tą majętność i szedł za mną. Wziął swój krzyż i szedł za mną. I... Ten człowiek odchodzi zasmucony, on nie, jakby na tą chwilę, na chwilę tej rozmowy nie potrafi sobie pewnie wyobrazić, jak miał to zrobić. Miał dużo majątności, dużo pieniędzy, pewnie dużo dóbr. To nie jest takie proste, wiecie, w jednym momencie to wszystko zostawić, więc on odchodzi zasmucony, ale ciekawsze myślę dla nas jest to, jak uczniowie rozumieją to zdarzenie. Oni się dziwią, bo oni w pewnym sensie, tak myślę, tak, wnioskuję, że w pewnym sensie rozumieją, skąd się bierze smutek tego człowieka, że to jest, jak to zrobić, jak, jak on miałby to zrobić. Pan Jezus mówi, że trudno jest takim ludziom, którzy pokładają ufność w swojej majątności, trudno jest im wejść do Królestwa Bożego. I ci uczniowie, tak wiecie, w, po raz któryś roz, rozmyślając nad tym tematem, bo tam Pan Jezus to powtarza, mówią, no to roz, chyba rozłożyli ręce, no to kto może być zbawiony? Kto może być w takim razie zbawiony, skoro, yy, nie wiem, znowu tak w domyśle, skoro są takie wymogi, skoro Jezus stawia taki wymóg temu człowiekowi, jak tu osiągnąć to? No i wiecie, odpowiedź Pana Jezusa jest po prostu cudowna, jest chwalebna. Od razu pokazuje, kto co może, kto za co odpowiada, jak to generalnie wygląda w Królestwie Bożym. To, co dla człowieka jest niemożliwe, dla Boga jest możliwe. Bóg może zbawić człowieka pomimo tego, że on sam nie jest w stanie poradzić sobie z tym, co go zniewala, z tym, co go ciągnie, z tym, co nie pozwala mu wejść do Królestwa Bożego. I nie wiem, jak wy wspominacie ten dzień, kiedy was Bóg powołał, nawiedził, kiedy do was powiedział, kiedy usłyszeliście Ewangelię i gdy zobaczyliście swoje życie, bliście świadomi tego, że jesteście blisko Królestwa Bożego, słyszycie Boży głos. Trzeba dać jakiś krok w tym kierunku. Ale nie możecie. Nie macie takiej mocy. Nie macie takiej, takiej zdolności. Bo widzicie swoje brzemię, swoją grzeszność. Widzicie, że nie jesteście w stanie sprostać standardom Boga, Jego wymogom. Ale wiecie, Królestwo Boże świeci, Ewangelia, Ewangelia błyszczy przed oczami. Nie wiem, jak to się wydarzyło w życiu każdego z Was, bo prawdopodobnie u każdego to troszeczkę inaczej wyglądało. Ja Wam powiem, jak to u mnie wyglądało. W tym momencie, w którym upragniony Jezus już był objawiony przed moimi oczami, ale jeszcze moje brzemię na mnie spoczywało, wisiało. Zawołałem do Boga, ratuj. Ratuj, bo ja nie wejdę do Królestwa Bożego we własnych siłach. I wtedy coś cudownego się dzieje, kochani. Właśnie to, co u człowieka jest niemożliwe, Bóg czyni swoją mocą. Zdejmuje to brzemię grzechu, odpuszcza grzech, wzbudza wiarę w sercu, jakby bierze za rękę i wprowadza do Królestwa Bożego. Pamiętam to jak dzisiaj. Nie mogłem dać nawet kroku, a On mnie przeniósł. I teraz pokrótce tylko chciałem podzielić się właśnie tą jedną rzeczą, tą drugą. Bo gdy mówię o życiu wiecznym, które dostałem z łaski, wtedy, kiedy uwierzyłem Jezusowi, kiedy zapragnąłem i poszedłem za Nim dzięki Jego mocy, jestem pewien, że dostałem życie, którego wcześniej nie miałem. Wszystko się zmieniło w sercu, w głowie, w pragnieniach, w dążnościach to stare przestało błyszczeć przestało świecić w ogóle Jezus Jego Królestwo stało się najcenniejsze no ale właśnie jest ten drugi aspekt tutaj uczniowie pytają myśmy wszystko zostawili i poszliśmy za Tobą to, co Pan Jezus tutaj powiedział, do dnia dzisiejszego jest, wiecie, dla mnie jedną z bardziej niesamowitych rzeczy, które usłyszałem od Pana, jakby z Pisma, ze Słowa. Nie ma nikogo, kto by zostawiając to stare życie za sobą nie otrzymał, tutaj jest napisane stokrotnie więcej. Dzisiaj chcę powiedzieć wam o tym, że ja w pewnym sensie, tak jak pewnie większość lub może każdy z was, musiałem rozstać się z niektórymi ludźmi ze starego życia, pożegnać, stracić kontakty, zerwać te kontakty niejednokrotnie. No, ale... Wypełniła się ta obietnica, którą Pan Jezus powiedział. Dostałem braci, siostry, matki, ciocie, wujków. No, może tak nie powiedział Pan Jezus, ale wiecie o co chodzi? Dostałem nową rodzinę. Nową rodzinę w kościele. Wiem, że już nie mam czasu, ale tak trzy minutki tylko chcę jeszcze Wam zabrać. Był taki moment w życiu moim, że spotykałem się, gromadziłem w kościele lokalnie w Gdańsku. W trzy, cztery rodziny się spotykaliśmy. A wcześniej znałem was. Niektórych, nie wszystkich, bo to było jakiś czas temu. I potem był tak... Dobra, skrócę. Był tutaj taki post w Wejherowie potem, po jakimś czasie, organizowany. No i Ja na tym poście byłem i wiecie, co wam powiem, coś się wydarzyło takiego, no znowu kolejny krok milowy w moim życiu się wydarzył, bo gdzieś tak, wiecie, na chwilę wstąpiłem do kuchni, tam siostry przygotowywały jakiś posiłek, wspaniały zresztą, słucham? To poście już, tak, tak, to już I przywitaliśmy się po dłuższym czasie niewidzenia się. Nie wiem, jak te siostry to odebrały, to ja nawet nie chcę pytać, ale ja się rozpłynąłem, słuchajcie. Rozpłynąłem się w sercu, bo to już nie tylko tęsknota, nie tylko takie ciepło, wiecie to tak jakby człowiek, wiecie, pożegnał się naprawdę z najbliższą rodziną, a potem się znowu z nią przywitał. I jednego brata spotkałem, drugiego spotkałem. No i to jest, wiecie, to jest niesamowite. Tego nikt nie, jakby nie podrobi. To... Ktoś mógłby powiedzieć, o znajomości, nie? To nie są znajomości. To jest rodzina. Pan Jezus obiecał nam nową rodzinę, dostaliśmy nową rodzinę. A potem w ogóle przyjechałem na nabożeństwo, patrzę, że jest więcej nowych braci i sióstr. W ogóle ta rodzina jeszcze się powiększyła. I ona się jeszcze będzie powiększać, wierzę. I to jest, kochani, niesamowite, bo to jest jeden z elementów tego życia wiecznego, które dostaliśmy od Boga. W naturze tego życia jest nie tylko to, że oddychamy, ale jest jeszcze to, że mamy relacje z Bogiem i relacje z braćmi i siostrami, relacje rodzinne. I, I wiecie, mi to osobiście wystarczy. I żebyście dobrze mnie zrozumieli, to nie, nie chodzi tylko o to, że o, mam rodzinę i cześć. Chodzi o to, że chcę w tej rodzinie, chcę w tą rodzinę inwestować, chcę w niej budować relacje, wzrastać w tych relacjach uczyć się, co możemy jako rodzina robić, jak służyć Bogu, jak służyć sobie nawzajem. I wiem, że to jest zadanie na długi czas, na długie lata, bo to raz, że ja sam muszę dożywać i dojrzewać do tych standardów Pana Jezusa, żeby, żeby być przydatny dla Was. I my w tych relacjach też musimy wzrastać i się poznawać i i coraz więcej ze sobą mieć, wiecie, tej życzliwości, tej miłości, która nas łączy. I wiem, że to tak było nieskładnie, ale mam nadzieję, że Pan Bóg jakby w swojej łasce i dobroci da nam wszystkim wgląd w te sprawy, wiecie, poza, poza słowa. Bo za tym, czym jest życie wieczne, czym jest Kościół, stoją stoi wielkie duchowe prawdy, duchowe przeżycia, duchowe plany Boże. Chcę Was zachęcać i siebie samego, żebyśmy w to inwestowali. Bo tak na koniec jeszcze tylko powiem. W bardzo wielkim skrócie. Od samego początku, jak otwieram Biblię, od pierwszej księgi, to widzę, że relacja Boga z człowiekiem, Jego społeczność z człowiekiem, wszędzie tam, gdzie są te takie kamienie milowe, kluczowe rzeczy, tam wszędzie pojawia się w jakiś cudowny, dziwny sposób wątek rodziny. Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, już jakiś wątek rodziny. Potem jakby idąc może kawałek dalej, ten przedobraz uratowanych ludzi w Chrystusie, jakim była Arka na wodach potopu w środku, rodzina. Później mamy, wiecie, ten ogień, to nie później, ogień, który spala Sodoma i Gomorę. I mamy Lota i mamy Abrahama, który go ratuje. Rodzina. Potem mamy przedobraz Ewangelii w... Józefie, Jego braciach. Rodzina. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Rodzina. Pokolenia w Izraelu. Rodzina. W tych dniach ostatecznych Pan Jezus siada w gronie uczniów i mówi, to jest mój brat, siostra. Nie wstydzi się nazywać braćmi ludzi, którzy w Niego wierzą, którzy słuchają Jego słowu. Rodzina. Potem apostołowie mówią, bracia, siostry. I to nie jest tytuł taki, wiecie, ser, madame, proszę Pana, proszę Pani. Wszędzie jest rodzina. I jeszcze no, już zupełny koniec. Tak jak Izrael czy Stary Testament jest przed obrazem tego, co się wypełnia w Nowym Testamencie a jeszcze mi przyszła do głowy Betania nie mogłem zapomnieć Betania, kochani rodzina, Maria, Marta, Łazarz przyjaciele Jezusa jak mamy ten przedobraz to jestem przekonany na dzień dzisiejszy, chyba, że z tego błędu mnie ktoś wyprowadzi że Kościół w Nowym Testamencie już nie jest przedobrazem niczego dalszego, co będzie tutaj na ziemi to jest ostateczny w Bożym zamyśle sposób komunikowania się i posiadania relacji z człowiekiem tutaj na ziemi. Oczywiście tam w niebie, w niebie będzie jeszcze inna rzeczywistość, ale tutaj na ziemi już nas nie czeka coś, wiecie, innego. Kościół nie jest miejscem przejściowym, ta rodzina nie jest rodziną przejściową, nasze relacje nie są żadnym cieniem ani przedobrazem tego warto w to inwestować. Naprawdę warto zostawić to, co tam w świecie jest. Czasami, wiecie, nas wiąże, usidla, albo po prostu nęci, albo po prostu, nie wiem, lubimy coś nawet dobrego. To ja nie chcę tam mówić, wiecie, że to w świecie tylko złe rzeczy. Ale to, co możemy mieć w relacjach w Kościele, jest daleko większe od tego, co jest w świecie. Głową Kościoła jest sam Pan Jezus. Braćmi, siostrami w Kościele są Boże dzieci. Cóż większego jeszcze może być na świecie dla nas? Zachęcam, kochani, oddajmy Bogu chwałę za to, że nie zostawił nas sierotami, nie zostawił nas samotnymi bez relacji, uwikłani w świat tylko i wyłącznie. Zbudował swój Kościół. Zaprosił nas do Niego. Wzbudził w nas miłość jedni do drugich. Inwestujmy w to i pielęgnujmy to. I uczmy się to powiększać. Uczmy się razem, jak Bogu przynieść chwałę w Kościele. Amen. przeznastała przez życie zbawionych ludzi. Dziękujemy, że możemy być twoimi dzieci możemy być dla siebie i braci i się sprawić. Amen. Amen. Amen. Dzień Panie. Możemy znowu zgromadzić na tym miejscu Panie, chwalić Ciebie, słuchać Twojego słowa, Panie, który zawsze mówisz do nas. Tak dzisiaj Pani mówisz do nas, że Panie to zbawienie nie ma słowo, ciężko osiągnąć, mógł zmienić mogli zmieniać nasze życie. Nie przywiązywali Panie w dużej wagi do tego, co posiadamy, Panie. Pomagaj nam, Panie, w każdego dnia zbliża się do Ciebie pomagaj Panie pozywać naszych serc tego co się jeszcze nie podoba. modlę się Panie za każde serce bez na tym miejscu To oczyszczaj nas Panie żeby nie było żadnej przeszkody naszych serca żeby Twoje cudowne imię Cię uchwalone żeby to Słowo które Ci będziemy dalej słuchać Panie trafiało do serc gotowych nieściskach Panie By to te Słowo które Ci słuchamy będziemy przesłuchać Panie przelosiło Panie w naszych życiu plon. Dziękuję Ci za wszystko, czym raz udarzać każdego dnia, Panie. Będzie uwielbione, Twoje cudowne imię. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Daj nam Panie siłę to głębokie, wyraźne zrozumienie, że wszystko w porównaniu z Tobą, z wartością Twojego dzieła, Twojej osoby jest niczym. Wręcz tak jak mówi Twój apostoł Paweł, to wszystko śmieci, to wszystko gluli. Daj Panie byśmy rozumieli Twoją wartość, kocham Ciebie ponad wszystko, aby rzeczywiście rzeczy tego świata w żaden sposób nie konkurowały w naszych sercach. Wobec miłości i doniosłości poznania Ciebie. Amen. Aby... Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za I wish I Cieszę się, że znowu mogę być z Wami. Przez dwa tygodnie wojażowałem nieco. Byłem w Skierniewicach, w Ustroniu, w Zakopanem, potem znowu w Skierniewicach, ale dzięki Bogu wróciłem do Was. Widzę, że część naszych braci, sióstr też gdzieś wojażuje, jak to w wakacje bywa. Ale cieszymy się, że w czasie wakacji też mamy gości z różnych stron, także Was wszystkich serdecznie witamy. Wielu z Was już od lat widzimy tutaj w wakacje i czasami poza wakacjami. Jest z nami dzisiaj brat Darek z żoną Agnieszką i z córką Nadzieją z Góry, u których też miałem okazję gościć dwukrotnie w Twardogórze, w ich społeczności, w ich zboże I e, cieszę się, że nas dzisiaj odwiedzili. Niektórzy z Was poznali ich rok temu na Majówce, kiedy byliśmy w Dębkach. E, przyjechali do nas wtedy bez nadziei chyba, tak? Chociaż z nadzieją w sercach. <laughs> Byłaś nadzieja wtedy też? O, przepraszam. To musiałeś bardzo się zmienić. <laughs> w każdym bądź razie... E, Cieszymy się, że są z nami i jako, że Darek dał mi znać, że będzie, poprosiłem go też, żeby z nami tutaj podzielił się Bożym Słowem, tym, co przeżywa, co Bóg kładzie mu na serce. Także bardzo Cię proszę, Darku, usłóż nam tym, co Bóg położył na Twoje serce. Witajcie bracia i siostry. To dla mnie wielki przywilej, przede wszystkim, że Bóg okazał mi kolejny dzień łaski, nam wszystkim, że mogliśmy otworzyć nasze oczy. Wdzięczny jestem Panu Bogu za każdy dzień łaski, który nam daje i okazuje swoją cierpliwość względem też tego świata, bo jak mówi Boże Słowo, On nie chce, aby ktokolwiek zginął. <śmiech> Pozwólcie, że może na samym początku przekażę Wam serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z naszej społeczności. Jeszcze dzisiaj rano starsi zboru naszego kościoła w Twardogórze, Prosili szczególnie, aby przekazać pozdrowienia dla wszystkich domowników wiary w Wejherowie, więc przyjmijcie proszę te pozdrowienia. Tak, z żoną i z Nadziejką przyjechaliśmy tutaj na ten teren, można powiedzieć, w czwartek. Chcieliśmy pomóc naszym przyjaciołom w Garczynie, aby poprowadzić takie trzy sesje dla trudnej młodzieży. No i w związku z tym, że zaplanowaliśmy sobie już drogę powrotną w niedzielę do domu, pomyśleliśmy, że chcielibyśmy właśnie Was odwiedzić, aby z Wami razem no, celebrować ten czas, stanąć przed Panem i uwielbiać Jego Święte Imię i słuchać też Bożego Słowa. Bardzo dziękuję Ci, bracie, za Twoją usługę. Dotknięty jestem i poruszony właśnie też tym, bo to mi pokazuje, że naprawdę Pan Bóg okazał wielką łaskę na wszystkim. Buduje swój Kościół z wielu serc, a naszym zamiarem jest, aby podobać się Panu Bogu. Temat, który Pan Bóg położył na moje serce, którym chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić, bracia i siostry, jest tematem, który noszę kilka dni i już dzieliłem się w swoim zborze tymi myślami. Jeśli miałbym zatytułować moje zwiastowanie, brzmiałoby ono Koniec zagrożenia z talentami innych osób. <śmiech> Koniec zagrożenia z talentami innych osób. Wiecie, wielu z Was, jeżeli witało się ze mną, ja miałem możliwość się z Wami przywitać, to może Ci, którzy chwycili moją prawą dłoń, zwróciło uwagę na to, że... Uścisk mojej dłoni nie jest może taki zbyt silny i mocny, ponieważ wiele lat temu doznałem wypadku motoryzacyjnego. I kiedy myślę o tym wydarzeniu, które mnie spotkało, myślę też o ciele swoim, jak większość części ciała musiała przejąć obciążenia tej części ciała, która jest uszkodzona. Gdy w 1995 roku wsiadałem na motor, nie byłem świadomy, że za chwilkę obudzę się w kałuży krwi. Myśli, które wówczas kotłowały się w mojej głowie, przybierały formę pytań. Boże, co ja tu robię? Chciałem się podnieść, ale nie mogłem. Leżałem na rozgrzanym asfalcie, moja głowa leżała w kałuży krwi, widziałem wokół siebie potężne pęcherze i zastanawiałem się, co wpłynęło, na no moje niekorzystne położenie. Pamiętałem, jak się nazywam, ale nie pamiętałem tych przykrych okoliczności, które wpłynęły po prostu na to, że no, znalazłem się w tym miejscu, w którym się znalazłem. W chwili, kiedy przyjechała karetka pogotowia, po mnie zebrali mnie z asfaltu. Pamięć zaczęła wracać. Uświadomiłem sobie, że byłem pasażerem motoru gdzie mój kuzyn prowadząc ten motor wymusił pierwszeństwo i samochód z potężną siłą uderzył w nas w prawy bok. Cudem przeżyliśmy. 65% zniszczenia samochodu było. Kiedy wieźli mnie na salę operacyjną, czyli na kozetkę, najpierw zapakowali, wieźli na ostry dyżur, zadałem pytanie doktorowi, panie doktorze, gdzie jest moja ręka? Doktor był bardzo zdziwiony, ponieważ z jego perspektywy widział, jak leża, leżąc moja dłoń, moja ręka tak bezwładnie sobie zwisała z tej kozetki. Z mojej perspektywy widziałem tylko bark, ale nie widziałem ręki. Więc doktor zdumiony podszedł, chwycił tą rękę za nadgarstek, tak ją podniósł do góry i powiedział, tu ona jest. A ja mówię, panie doktorze, ja jej kompletnie nie czuję. Nie czuję tej ręki i Wtedy się okazało, że przy uderzeniu nie tylko miałem nogę pogruchotaną, połamaną, nie tylko miałem silny wstrząs mózgu, cały byłem pobijany, nos złamany wstrząs mózgu, ale że nerwy z kręgosłupa zostały wyrwane. Ręką już miałem nigdy nie ruszać, nigdy jej już nie czuć. Oczywiście zoperowali mnie i zapakowali w gips. Wyglądałem jak żółw kiedy zapakowali mnie na wózek y y inwalidzki to moje dwie nogi były w gipsie. Jedna była w szynie, druga była zagipsowana całkowicie. Moja klatka piersiowa, plecy i ręka były w gipsie. Szyja była na szy, w, szy, w, szy, w szynie gipsowej i miałem taki trzepek z gipsu przychylony na prawą stronę. Wyobraźcie sobie, co mógł czuć człowiek, młody chłopak, który uprawiał sport, sztuki walki. Wtedy jeszcze w chwili, kiedy... Gip został ściągnięty. Kiedy zobaczyłem swoje ciało, połowa ciała doznała zaniku mięśni. Tak, że sobie pomyślałem, to już koniec, to już koniec. I wiecie, wydarzyło się coś niesamowitego, kiedy uświadomiłem sobie, że ta zdrowa część ciała przejmowała obowiązki tej chorej części ciała. Lewa noga, która była zdrowa, zdrowsza od prawej, przejmowała cały ciężar, żeby nie obciążać tej nogi, która tak naprawdę no, jej groziła amputacja. Ręka lewa musiała nauczyć się pisać, ponieważ wcześniej prawa robiła te, te wszystkie rzeczy. Więc zobaczyłem, jak ciało zaczyna współdziałać. Kiedy myślę o tym, o czym będę chciał się z wami właśnie teraz podzielić, to że Bóg powołał ciało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 kierując te słowa do Kościoła w Koryncie, w 26-27 wersecie, wersecie mówi coś, o czym doskonale wiecie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpi z nim, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje ci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Kiedy myślę o Kościele, to myślę o tym, o czym też mówił apostoł Paweł, że Kościół powinien ze sobą współdziałać. W liście do Galacjan, kiedy pisał, szczególnie to podkreślał w piątym rozdziale, w 26 wersecie, wydarzyło się coś, co było bardzo niepokojące, co apostoł Paweł dostrzegł w Kościele Jezusa Chrystusa. On wspomniał tam o tym, że ludzie byli chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc, że kąsali się nawzajem i dawał ostrzeżenie, aby czasami nie pożarli siebie nawzajem. Za zachęcał ich, aby służyli sobie w miłości. Jednych drugich brzemiona nosili, bo do tego Bóg powołał Kościół, aby nie był zazdrosny, aby nie kąsał się, ale współdziałał, grał do jednej bramki, Ponieważ jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, brzemiona jedni drugich powinniśmy nosić i, i powinniśmy wspierać się nawzajem. I tak jak mówi Paweł w liście do Koryntian, mówi, tak powinniśmy się odzwierciedlać, właśnie taką naturą, takim charakterem, tak jak działa ciało. Jeśli jeden członek cierpi, to jeżeli jest podłączony z centrum dowodzenia z głową, a głową jest Chrystus, tego ciała, to będzie współodczuwać, będzie czuł ten sam ból. On się utożsami z bólem mamy, która ma chore dziecko. On się utożsami z bólem ojca, który, którego dziecko choruje. On utożsami się z tragedią w tej rodzinie, w tamtej rodzinie. Będzie współodczuwać, bo on jest podłączony do centrum dowodzenia, do głowy, do Jezusa Chrystusa, a głową ciała jest Chrystus, a my jesteśmy z osobna Jego członkami. Więc kiedy Paweł mówi o tym, że przyrównuje nas wszystkich do ciała Jezusa Chrystusa, to mówi, że tak jak członków jest wiele w dwudziestym wersecie tego samego rozdziału,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 Nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakowe staranie. Amen. Bracia i siostry, zostaliśmy powołani do tego, aby sobie służyć nawzajem. To jest właśnie ciało. Jednak... Nie bez powodu postanowiłem zatytułować moje zwiastowanie: koniec zagrożenia ze strony talentów innych osób. Dlaczego? Bo zazdrość, kochani, nie jest zjawiskiem nowym. Sięga tak naprawdę początków stworzenia, już od można powiedzieć początków pierwszego rodzeństwa, gdy Kain i Abel postanowili złożyć ofiarę Bogu. Tam czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej w czwartym rozdziale. W drugim wersecie, trzecim, czwartym i piątym, że gdy Ewa urodziła, yy, gdy wydała na świat mężczyznę z pomocą Pana, urodziła jeszcze brata jego, Abla. Abel był pasterzem Trzut, a Kain uprawiał rolę. I po niejakim yy, czasie Kain... Yy, Słowo Boże mówi, że on jako pierwszy złożył panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stuszczył ich, a pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. I wtedy czytamy, że Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Bracia i siostry, wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło. To skończyło się tym, że zazdrość, która rodziła się w Kainie, spowodowała, że postanowił zabić swojego młodszego brata Abla. I kiedy myślę o tym to i o tym, o czym pisze Paweł do Kościoła, żeby sobie nie zazdrościć nawzajem, ale żeby się wspierać, to widzę, że Bóg chce, aby Kościół był wolny od zazdrości. Wolny od zagrożenia ze strony talentów innych osób, bo Bóg rozdziela jak chce. Bóg rozdziela i daje. Jeden ma talent w, w tym, drugi w tamtym, inny. Ktoś ma ładniejszy głos w czasie, kiedy śpiewa, ten troszkę może no, nie radzi sobie, ale, ale Bóg powołał Kościół, aby nie zazrościł sobie ale potrafił się radować z sukcesów innych, cierpieć razem z cierpieniem innych, współdziałać i mieć o siebie nawzajem jednakowe staranie. I moim pragnieniem, bracia i siostry, jest, aby dzisiaj przyjrzeć się takim postaciom biblijnym, kilku postaciom biblijną, zadając sobie pytanie, jak one radziły sobie zazdrością bo tak jak już powiedziałem na początku, zazdrość nie jest zjawiskiem nowym. Jeśli potrafiła występować w Kościele w Galacji, jeśli potrafiła występować wśród Koryntian, jeśli potrafiła wystąpić już na samym początku życia pierwszego rodzeństwa, to czy nie może występować również we współczesnym świecie, gdzie Kościół funkcjonuje? Diabeł jest tym samym strategiem, który chodzi jak lew ryczący i robi wszystko, żeby pochłonąć, żeby ludzie zachowywali się tak jak On. Ale Jezus Chrystus przyszedł po to, aby wykupić sobie ludna własność. Ludna własność, który będzie gorliwy w dobrych uczynkach, który będzie współdziałał ze sobą, aby odzwierciedlać chwałę Boga Wszechmogącego. Kiedy... Myślę o tej zazdrości. Przypomina mi się pierwsza taka historia zapisana w Księdze Lipszb. To jest czwarta Księga Mojżeszowa. Jedenasty rozdział. Gdzie w tym całym jedenastym rozdziale czytamy jak Mojżesz musiał zmagać się z ludem, który który wyprowadził z ziemi Egiptu. Tak naprawdę Bóg powołał Mojżesza do tego, aby on wyprowadził ten lud z Egiptu. I Mojżesz zmagał się z tym ludem. Ten lud cały czas szemrał. Ten lud cały czas miał wymagania swoje. I Mojżesz był obciążony tym wszystkim. I czytamy szczególnie w 12, 11 wersecie, i 12, do czternastego, jak Mojżesz woła do Pana i mówi dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? Wiecie skąd wychodzą te słowa? No, wychodzą prosto z serca Mojżesza. On mówi dlaczego obszedłeś się tak źle ze swoim sługą i dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Żeby zrozumieć te słowa Mojżesza, musielibyśmy sobie przypomnieć ten czas, kiedy Bóg wezwał Mojżesza i powołał go do tego, Mojżeszu, Ty wyprowadzisz mój lud z Egiptu. I pamiętamy, że Mojżesz mówi, nie, Panie, ja się do tego nie nadaję. Jestem człowiekiem niewymownych warg. Nie wiemy, czy on się jąkał, nie wiemy, czy nie potrafił... Nie, tak naprawdę nie, nie wiemy dokładnie, co było powodem tej jego niewymowności, Wiemy, że jako ten, który był wychowywany w Egipcie, mógł ukończyć dobre szkoły, ale wiedział jedno, jestem człowiekiem niewymownych warg. I on się bronił przed Bogiem, ale Bóg, gdy go powołał, powiedział spójrz Mojżeszu, to tak naprawdę parafrazuję te słowa, nie chodzi o ciebie, nie będziesz mówił o sobie, ale będziesz mówił o mnie, o tym, który po prostu ma moc wyprowadzić mój lud z Egiptu, będziesz przekazywał moje słowa. Ale Mojżesz, ponieważ się tak bronił rękoma i nogami, pomimo że Bóg mu kazał rzucić tą laskę, aby zobaczyć, że on ma moc przemienić tą laskę w węża, aby mógł włożyć swoją rękę za pazuchę i wyciągnąć ją strędowatą, a później z powrotem włożyć i wyciągnąć ją zdrową, Bóg pokazywał mu, ja jestem Bogiem, który ma moc użyć tak, Niedoskonałe naczynie, jakim był Mojżesz w swoich oczach, bo Słowo Boże mówi, że on był najbardziej najpokorniejszym człowiekiem ze wszystkich ludzi i, i jestem w stanie Cię użyć, to mimo to, że Mojżesz się bronił rękoma i nogami, to Bóg postawił Arona, dobrze. Będziesz miał brata, on, on, on cię będzie też w tym wspierał. I wiecie, możesz, mając to na uwadze, widząc te wielkie znaki i cuda, które Bóg czynił, wyprowadzając ten lud z Egiptu, wyprowadził tych, którzy już zapomnieli o biczach, już zatęsknili za czosnkiem, który mieli w Egipcie, za, za, za, za, tymi, za jedzeniem. Można powiedzieć, ich Bogiem stał się brzuch. Zapragnęli tego. I Mojżesz musiał słuchać ich narzekania. To, to, to można powiedzieć, ta eklezja starotestamentowa zaczęła narzekać. I, i, i w tym 11 rozdziale czwartej Księgi Mojżeszowej widzimy, jak Mojżesz w jedenastym wersecie rozdziela swoje serce przed Bogiem i mówi... Dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? Dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieź go na łonie swoim, jak piastu nosi niemowlę do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? I w czternastym wersecie czytamy, ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż jest ciężki y, dla mnie. I wiecie, można powiedzieć, że ze względu na modlitwę Mojżesza, na jego wniosek Bóg powołuje siedemdziesięciu, którzy teraz mają prorokować, którzy mają przekazywać słowo Pana, i o którym czytamy w dwudziestym wersecie, dwudziestym piątym jedenastego rozdziału Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana, potem zgromadził siedemdziesięciu zgromadził mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. To wszystko było ze względu na to, że Bóg wysłuchał Mojżesza i powiedział, dobrze, powołam siedemdziesięciu. Czytamy w 25 wersecie, i stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego, wziął też nieco y, z ducha, który był w nim i złożył na siedemdziesięciu starszych mężach, a gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie, jeden nazywał się Eldat, a drugi Medat. na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pacholę, można powiedzieć, przybiegło dziecię i oznajmiło Mojżeszowi. Eldat i Medat prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości i rzekł, panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. A odpowiedział mu Mojżesz, czyż, czyż byłbyś za. Zazd... Czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana. aby Pan złożył na nich swojego ducha. Raczej siostry, widzimy tutaj dwie postawy. Widzimy postawę męża Bożego. I widzimy Jozłego, który jak wiemy, później przejął, można powiedzieć, schedę po Mojżeszu. On przejął później, kiedy już Mojżesza zabrakło. On prowadził ten lud. Ale widzimy postawę y, dwóch mężów Bożych. Widzimy y, y, Jozułego, który oburzył się, gdy dowiedział się, że są tacy, którzy odwracają uwagę od Mojżesza. To przecież on był prorokiem Pana, to on przekazywał słowo od Boga Wszechmogącego, ale tak w rzeczywistości Bóg powołuje tamtych na wniosek Mojżesza. Panie, ja już nie daję rady z tym ludem. Nie daję rady. I widzimy Mojżesza, Mojżesza, jak w swojej mądrości, prawdziwej pokorze odzywa się do Jozuego. Czy jesteś o mnie zazdrosny? Czy jesteś, Jozue o mnie zazdrosny? I mówi, oby cały lud Pana zamienił się w proroków. Och, tak, aby Jachwę złożył na nich swego ducha. Wiecie, widzimy tutaj że możesz, choć nie chciał dźwigać sam tego ludu, wolał widzieć większą ilość proroków, bo widział takie zapotrzebowanie. Bardziej troszczył się o Królestwo Boże. Bardziej troszczył się o naszego Boga i o, o, o ten lud niż o swoją własną chwałę. Oby cały lud, oby cały lud mógł być prorokiem Pana. I, i, i widzimy, kochani, w tym, że powinniśmy mieć właśnie takie nastawienie. Powinniśmy mieć właśnie takie nastawienie, jakie było w tym pokornym mężu Bożym, jakim był Mojżesz. Dostrzegamy oczywiście, kochani, też coś takiego, że w XII rozdziale, kiedy Miriam i Aaron zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi, byli najbliższymi. Wiecie, Wypowiedzieli takie słowa w drugim wersecie dwunastego rozdziału, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan? Czy także przez nas nie przemawiał? A Pan to usłyszał. Wiecie, też zrodziło się inny rodzaj zazdrości. Teraz to było zazdrość taka, że przecież również i przez nas Pan przemawia. Pan się dla nich rozgniewał. Wiemy, że Miriam musiała ponieść konsekwencje też swojego grzechu. Bóg nie chce, abyśmy byli zazdrośni o siebie nawzajem. Bóg pragnie, e, abyśmy byli zazdrośni o Bożą chwałę. Bóg zasługuje na jedyną chwałę. I powinniśmy się wspierać nawzajem w naszych talentach. Jeżeli mi w czymś nie wychodzi, będę błogosławił moją siostrę, mojego brata i mówię, jestem z Tobą, będę Cię wspierać w tym wszystkim. Będę się radować Twoimi sukcesami. Będę płakać z Twoich porażek, jeżeli będziesz przechodzić przez porażki. Ale jestem z Tobą. Bóg rozdziela talenty jak chce. Tak mówi Boże Słowo. Bóg je rozdziela. Kiedy Paweł pisze do Koryntian, mówi tak, Pan rozdziela jak chce. Jednych powołuje, jedni są prorokami, inni oczywiście nauczycielami, inni mają, znak czynienia, robią, mają moc czynienia cudów. Inni na językach, jedni mają mowę, wiedzy, dar. Różne są dary. W różny sposób przejawia się Bóg. Ale Pan chce, abyśmy nie zazdrościli sobie nawzajem nie pożerali się, nie konsali się ale służyli sobie w miłości i kiedy Paweł pisze do Galacjan mówi o tym owocu Ducha Świętego ten owoc Ducha powinien być widoczny w życiu Kościoła abyśmy mogli brzemiona jednych drugich nosić, abyśmy mogli się wspierać nawzajem i w najczarniejszej godzinie powiedzieć najczarniejszej godzinie naszego życia czy czyjegoś życia powiedzieć jestem z Tobą, jestem z Tobą Dlatego koniec zagrożenia ze strony talentów innych osób. Koniec zagrożenia z powodu ich popularności. Będę wspierać mojego brata, będę wspierać moją siostrę. Jestem z Tobą. Mojżesz jest pięknym tego przykładem. Oczywiście w Biblii, kochani, czytamy też o wielu innych przykładach. Pamiętamy, że był taki czas, kiedy Bóg był królem nad Izraelem. Powołał sędziów. Ale przyszedł Taki moment w życiu Izraela. Czytamy w pierwszej księdze Samuela w ósmym rozdziale: że gdy Samuel, który był sędzią, zestarzał się, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem, to trzeci werset mówi, że jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, gonili raczej za datkami, brali datki i naginali prawo. Ci, którzy mieli zastąpić Samuela tak naprawdę nie, nie byli kompletnie do tego gotowi. I w czwartym wersecie czytamy, że zebrali się wszyscy starsi izraelscy i przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego, oto zestarzałeś się, twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. I wiecie, i Słowo Boże mówi, że Samuelowi to się nie spodobało, Samuel się rozgniewał. Czytamy, że gdy mu mówili daj nam króla, aby nas sądził, to modlił się Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do Ciebie, gdyż nie Tobą wzgardzili. Samuelu, chcę Ci powiedzieć, że oni tak naprawdę nie Tobą zgardzili, ale wzgardzili mną, bym nie był królem nad nimi. I zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym Bogom. Tak postępują oni także z Tobą. Ale nie bierz tego do, do siebie. Można powiedzieć, nie rób igły z widły. To nie Ciebie odrzucają. Oni odrzucają mnie. Bądź spokojny. Zrób tak, jak oni chcą. I wiecie, Samuel wtedy robi krok do tyłu, mówi, Panie, parafrazuję już te słowa, Niech się dzieje Twoja wola. I wiecie, i dziewiąty werset mówi, że Bóg wybiera sobie męża. Przepraszam, dziewiąty rozdział pierwszej księgi Samuela. Czytamy o tym, że był pewien mąż z plemienia Beniamina, któremu na imię było Kisz, syn Abiela, syn Serora, syn Behorata, syn Afiacha, Benjamity, mąż dzielny. I miał on syna imieniem Saul, Saul. Młodzieńca urodziwego nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a o głowę przewyższał cały lud. I bracia i siostry chcę nie, zwr nie zwracać teraz waszej uwagi na jego zewnętrzną urodę, choć Słowo Boże mówi, że on był naprawdę piękny. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na jego serce, na to, co się później działo w jego Życiu. Słowo Boże mówi w 15 rozdziale, 11 wersecie, że Bóg zaczął żałować, żałować, że powołał Saula na króla. Żałuję, że Saula posadziłem na, król na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Bóg zaczął żałować, że tego, którego powołał, wybrał na króla, aby był królem nad Izraelem. Jednak jego serce zaczęło się oddalać od Boga i mówi Bóg, żałuję. I oczywiście, choć Saul zaczął się tłumaczyć przed Bogiem, dlaczego okazał w pewnym sensie nieposłuszeństwo, yy, yy, okopywał się w taką, można powiedzieć, w mechanizmy obronne, które były na usługach grzechu. Panie, ale ja przecież z tego, co Ty przeknąłeś wziąłem, aby złożyć Ci ofiarę. A wtedy czytamy w 12, 22 wersecie, że Bóg przemawia przez Samuela, proroka. Mówi, czy takie ma być upodobanie w całopaleniach i wrzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posusz. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tuż barani. I bracia i siostry, chcę tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że od tej chwili, od tego momentu, kiedy Saul odwrócił swoje serce od Boga, wyraził nieposłuszeństwo, Bóg oddalił się od Saula i postanowił jeszcze za jego życia powo powo powołać sobie kolejnego następcę, króla Dawida. I czytamy, że wtedy Samuel, prorok, idzie i namaszcza Dawida na króla. I znamy tą całą historię. I wiemy o tym, że on wchodzi tak naprawdę na Aranę w czasie, kiedy Izrael boi się wielkiego Goliata. Dawid go pokonuje. Tak naprawdę zwraca uwagę króla Saula. No i Saul przyjmuje go do bliskiego otoczenia. Daje mu miano dowódcy jego wojsk. I wszystko jest pięknie, kochani, aż do pewnego czasu. Jego zazdrość, Saula zazdrość o sławę Dawida zaczęła się wzmagać w chwili, gdy jego dokonania, Saula dokonania były pomniejszane, a Dawida były wywyższane. I widzimy tutaj w pierwszej księdze Samuela w osiemnastym rozdziale siódmym i ósmym wersecie Przeczytam do dziesiątego, co się wydarzyło. Wiecie, Słowo Boże mówi, że gdy Dawid po zabiciu Filistynczyka, no, tam Słowo Boże mówi, że wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem, z pląsami, przy wtórze bębnów, z radosnymi okrzykami, przy dźwiękach cymbałów, i odezwały się pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój tysiąc, ale Dawid swoje dziesięć tysięcy. I gniewało to Saula bardzo. I nie podobało mu się to powiedzenie, bo rzekł. Przypisały Dawidowi dziesięć tysięcy, a mnie przypisały tylko tysiąc. Teraz brak mu już tylko królestwa. Od tego dnia, i na, Słowo Boże mówi, i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Następnego dnia... Wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Słowo Boże mówi, że Dawid, Saul chciał nawet zabić Dawida. W chwili, kiedy popadł w wielką zazdrość, też przystąpił do niego zły duch. Saul był kierowany popędliwością, zazdrością i nawet cisnął włócznią, na Dawida, bo chciał go zabić. Do tego doprowadziła zazdrość. Te słowa, które śpiewały te niewiasty, pobił Saul tysiąc, a Dawid dziesięć tysięcy, to też zapoczątkowało proces odsunięcia Dawida od siebie i życzenia mu śmierci. Przez tę postawę król Saul pogrążał się w coraz większą bezbożność, Słowo Boże mówi zaczął szemrać przeciwko Dawidowi, chcąc go skrzywdzić. I widzimy to w XIX rozdziale, pierwszym wersecie. A Saul mawiał do Jonatana, swego syna i do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida. Jonatan jednak, syn Saula, sprzyjał bardzo Dawidowi. I bracia i siostry, i tu wchodzi trzecia postać, której chciałbym, abyśmy się jeszcze przyjrzeli. Postać, która... Wszystko stawia na relacje, a nie na rywalizację. To jest Jonatan. To jest Jonatan, syn króla Saula, który zaczął zazdrościć Dawidowi. Wiecie, Jonatan miał powody, żeby zazdrościć Dawidowi. Jeśli miał aspiracje jakiekolwiek do objęcia tronu po swoim ojcu, to wygasły one chwili, gdy widział w życiu Dawida Namaszczenie, gdy widział, że na Dawidzie spoczywa ręka Boża. I wiecie, zamiast wrogości wybrał przyjaźń. Jestem z Tobą. Mój ojciec może Cię chce zabić, ale ja jestem z Tobą, Dawidzie. I wiecie, Słowo Boże mówi, że ich dusze zostały połączone taką niesamowitą, braterską miłością. I o tym możemy przeczytać w 18 rozdziale, też pierwszej księgi Samuela. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatona przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan tak jak siebie samego. Droga siostro, drogi bracie, znamy wszyscy ten słynny, sławny tekst napisany przez apostoła Pawła w 13 rozdziale listu do Koryntian 4 wersetu, gdzie mówi, że miłość nie zazdrości. Prawdziwa miłość nie zazdrości. Ona nie będzie chełpliwa. Ona nie będzie się nadymać. Ona nie będzie zazdrościć. Do takiej miłości Bóg powołał ciebie i mnie. Kiedy zwracał się do swoich uczniów, to On powiedział, że po tym was poznają, żeście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I On używa tam takiej miłości agape. Jednej z największych miłości, która więcej ma do czynienia z podjętą decyzją niż z, z, z uczuciami też. Żeby też sobie usługiwać nawzajem. Jeśli ktoś mnie ugryzł, ktoś mnie zaczął kąsać, jeśli nawet mój wróg staje przeciwko mnie, aby zadać mi kłam, zadać mi ból, to Słowo Boże nawet mówi, że mamy naszych nieprzyjaciół miłować miłością Agapę. I w chwili, kiedy potrzebuje pomocy, coś mu się stało, wyjść i mu pomóc. Bo w ten sposób rozżarzone węgielki będziemy wysypywać na jego głowę. To jest miłość, do której Bóg powołuje ciebie i mnie, droga siostro, drugi bracie. Tu oczywiście ta miłość braterska to jest taka, można powiedzieć, chwileo. To, co ich połączyło. koniec zagrożenia ze strony talentów innych osób, koniec zagrożenia ze strony ich popularności. Bóg chce, abyśmy działali ze sobą, a nie przeciwko sobie. Gramy wszyscy do jednej bramki. Szatan chodzi jak lew ryczący i szuka kogo, by pożreć. A Bóg powołuje Ciebie i mnie, Kościół, w różnych częściach, na różnym gruncie jesteśmy, w gruncie uprawnym, Czasami jest to ugór, czasami trzeba przeorać, ale potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy ws wspólnie się wspierać w tej pracy. Jeden sieje, drugi podlewa, ale pamiętajmy, że tym, który daje wzrost, jest ten Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Nie zazdrośćmy sobie nawzajem, ale wspierajmy siebie. Co możemy jeszcze powiedzieć o zazdrości? Ewangelia Mateusza, 20 rozdział bracia i siostry. Czytamy tam o pracownikach winnicy. Wszyscy znamy tą historię, kiedy Jezus opowiada,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 i pracujcie. I oni poszli i znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił to samo z pozostałymi. A wyszedł około jedenastej, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi Pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich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 że królestwo niebios podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, najmować robotników do swojej winnicy. Pan Jezus mówi tutaj o takiej niesamowitej postawie hojności Pana Boga. A mimo to ci, którzy pracują na Jego niwie, zazdroszczą, że my w trudzie, w pocie, czoła. I nie ma takich, można powiedzieć, efektów, ktoś mógłby powiedzieć. A ci... Ja dziękuję Panu Bogu, że wszyscy mamy, niezależnie od naszego stażu, jeśli okazujemy wierność i pracujemy do końca, że mamy ten sam dostęp do Boga, do Jego obietnic, do nieba, do tego mieszkania, które On przygotowuje dla każdego, kto jest wierny. Łotr na krzyżu nie napracował się. On nie wie, co to jest trud życia sprawiedliwego tutaj na ziemi. Walki z pokusami. Ale Bóg okazał mu łaskę, ponieważ na krzyżu Golgoty zawołał, Panie, zmiłuj się nade mną. Wez... Wspomnij mnie, jak będziesz w swoim królestwie. Bóg spojrzał na jego serce i powiedział, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Ale wiecie, jest Kościół który idzie i musi reprezentować, bo do tego zostaliśmy powołani, abyśmy reprezentowali naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc na ziemi. I Słowo Boże mówi, że Bóg nas nie będzie przeprowadzał tylko i wyłącznie przez piękne doliny, ale również i przez ciemną dolinę. Kiedy psalmista mówi, choćbym szedł ciemną doliną, nie wyklucza tego, że może zdarzyć się w jego życiu coś takiego, że będzie szedł ciemną doliną. Zresztą, Dawid przechodził przez wiele takich ciemnych dolin kiedy najbliżsi się od niego odwrócili kiedy syn na przykład chciał go zabić ale mówi choćbym przed ciemną doliną z właśnie nie ulęknę życie z Panem Jezusem zawsze to powtarzam że jest czymś więcej niż tylko pływanie łódką po spokojnych wodach to czasami jest wzburzone morze potężne fale w naszym życiu które mogą być tak wielkie że w pewnym momencie zaczniemy krzyczeć jak uczniowie Jezusa, Panie ratuj, Bogi niemy. Ale Bóg jest z nami. On jest z nami. I On nas wyposaża do tego i daje obietnicę Kościołowi nie zostawiam was sierotami. Będę z wami aż do skończenia świata. A o swoim, o swoim Duchu Świętym, którego nam posłał, powiedział a On będzie z wami na wieki. Będzie z wami na wieki. Jest między was i będzie w was. Dlatego koniec zagrożenia ze strony talentów innych osób. Wspierajmy się nawzajem. Niezależnie od naszego stażu, pamiętajmy, wspierajmy się nawzajem. Miejmy postawę Mojżesza, który bardziej się troszczył o Bożą chwałę niż o swoją. Oby cały lud mógł prorokować w imieniu Pana. Oby przez każdego mógł Pan przemawiać. Miejmy postawę Jonatana, który postawił na przyjaźń niż na rywalizację, wspierać się nawzajem. Miejmy postawę tego gospodarza, o którym Słowo Boże mówi, że Królestwo Niebios podobne jest do gospodarza, który jest bardzo hojny i płaci na równo. Obróćmy zazdrość, kochani, w uwielbienie. Ostatni może przykład jeszcze z Bożego Słowa. Psalm 73. Kochani, tam w drugim, szóstym wersecie możemy przeczytać o zazdrości niewierzącym. Czytamy o tym, że psalmista prawie dał się nabrać, że niewierzący mają się lepiej. Czytamy tam w tym psalmie, że poczuł nawet pierwsze podrygi zazdrości. Ale Spostrzegł się w ostatniej chwili, że to nie tak powinno być. Pisze, co do mnie, omal się potknęły moje nogi. Omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem z widząc pomyślność bezbożnych. Chciałbym zwrócić tu na chwilkę Waszą uwagę na to, że może się zdarzyć coś takiego w Twoim i w moim życiu, że spojrzymy na człowieka, który kompletnie nie jest Panem Bogiem zainteresowany i będziemy widzieć więcej błogosławień w Jego życiu niż w naszym. Ale Słowo Boże mówi o tym i psalmista mówi omal nie potknęły się moje nogi, bo zazdrościłem z uchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowie jest ich krzepkie, ich ciało jest krzepkie, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi Przeto Pycha jest ich naszyjnikiem a przemoc szatą, która ich okrywa i widzimy, że on poczuł te pierwsze podrygi zazdrości ale szybko się opamiętał zobaczył prawdziwy punkt opamiętania, który miał miejsce gdy szedł można powiedzieć, do myśli Pana w 17 wersecie. On sobie wtedy uświadomił, mówi, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych, nie zrozumiałem kresu ich. Uświadomił sobie, że to, co jeszcze nie tak dawno pożądał, jest marnością, jest niczym w porównaniu z prawdziwym poznaniem Boga. I najbardziej zaskakujące odkrycie dokonał pod koniec, gdy powiedział w 28 wersecie lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Rozpoczął ten psalm od tego, żeby powiedzieć zazdrościłem, zuchwałem. Ale gdy przybliżył się do Boga, powiedział moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. I, bracia i siostry, niech te słowa będą wyrazem naszych szczerych serc. Pozbądźmy się zazdrości. Koniec zagrożenia ze strony talentów innych osób. Koniec zagrożenia z powodu ich popularności. Niech naszym szczęściem jest być blisko Boga, aby móc dojść do tego celu, do którego On powołał nas, ciebie i mnie. Dlaczego pisząc do Filipian powiedział takie słowa na samym początku, mam tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, dopełni je do końca, a do Koryntian, gdzie widział wiele grzechów w Kościele, które się działy, wiedział jak się pożerają, zazdroszczą, jak są różne grzechy, powiedział, obawiam się, że tak jak wąż, chytrością swoją zwiódewę, tak żeby wasze serca nie oddaliły się od szczerego oddania Chrystusowi. Dlaczego? Do jednych miał pewność, a do drugich nie. Miał obawy? Bo widział owoce życia. Bo widział, jak Kościół funkcjonuje. Kościół, który został odkupiony drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że wymazał obciążający list dużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Odkupił swój lud na własność, aby był gorliwy w dobrych uczynkach, a tu coś się dowiaduje, że w Kościele dzieją się takie rzeczy w Koryncie. Ale u Filipian widział owoc ich życia. On zanim wypowiada te słowa w pierwszym rozdziale, tam można zobaczyć w piątym wersecie, że on mówi ilekroć was wspominam, dziękuję Bogu, że trwacie w Ewangelii. Mając tą pewność, że ten, który rozpoczę, rozpoczął was dobre dzieło, dopełni je do końca. Kiedy trwamy w Ewangelii Bożej, mamy tą pewność trwać w Ewangelii Bożej to trwać przy Chrystusie Pan Jezus powiedział nic beze mnie uczynić nie możecie nic beze mnie uczynić nie możecie jeśli nie będziecie trwać w krzewie winnym żeby wydawać owoc Ducha Świętego muszę być podłączony do korzenia aby czerpać z tych soków aby obfitować do czego Ciebie i mnie Bóg powołuje Amen Powstańmy, kochani, do modlitwy Dziękujemy, nasz wielki Zbawicielu za Twoje dzieło za Twoje uniżenie się, za Twoje poświęcenie się, za Twoje wydanie się za nas, aby nas wyrwać z ciemności grzechu, aby nas wyrwać z samolubstwa, z egoizmu, aby nas wyrwać z tej śmierci, jaką grzech sprowadził na każdego człowieka. Dziękujemy za życie. Za Twoje nowe życie, za dar nowego życia. Dzięki Ci, Panie, że powołałeś nas do Twojego królestwa światłości. Nas, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, dalecy od życia Bożego, dalecy od społeczności z Tobą, z Twoim ludem, bez nadziei w tym świecie, zgubieni żyjący w porządliwościach, goniący za zaspokajaniem własnych żądz i pragnień. Panie, wyrwałeś nas z tej ciemności, z tego bezsensownego, grzesznego życia. Darowałeś nam swego świętego Ducha, włączyłeś nas do Twego Kościoła, abyśmy radowali się z tego, co Ty czynisz w nas i poprzez nas, nie szukając własnej próżnej chwały, nie szukając poklasku, nie szukając jakiegoś uznania w oczach ludzi, ale szukając Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości, Twojej sprawiedliwości, szukając Twojej chwały. Daj, Panie, byśmy jako Twój Kościół i tutaj, w tym miejscu i też modlimy się o naszych braci i siostry, gdziekolwiek masz swój lud. Panie, abyśmy jako Twój Kościół dorastali do pełni wymiarów Chrystusa, abyśmy byli wolni od zazdrości, wolni od rywalizacji, wolni od tych wszystkich instynktów tej starej, grzesznej natury w której byliśmy kiedyś poddani, a dzisiaj dzięki mocy Twego krzyża możemy doświadczać miłości, możemy doświadczać pokoju i radości w tym, do czego nas uzdolniłeś, do czego nas powołałeś i możemy radować się z życia i służby brata, siostry. Daj nam doświadczać tego jeszcze w większej mierze, wspierać się wzajemnie, zachęcać się wzajemnie, pokrzepiać się, pouczać się, kiedy trzeba korygować i napominać w tym duchu, by wzrastać, w tym duchu, by Ciebie wielbić, w tym duchu, by Tobie służyć, Ciebie wywyższać. Dziękujemy za tą zachętę z Twojego słowa, za te ostrzeżenia, które płyną z tych historii, które dzisiaj słyszeliśmy, przypomnieliśmy sobie na nowo. Daj nam, Panie, pamiętać o tym jadzie, zazdrości, zawiści, które niszczą, które są trucizną. Obyśmy nie dopuszczali do siebie tego jadu, a kiedy dostrzegamy jakiekolwiek znamiona, byśmy to wyznali, byśmy się od tego odwrócili i aby Twój Święty Duch wypełniał nas Twoją miłością, Twoją łaską, abyśmy nie niszczyli, abyśmy nie byli bezczynni, abyśmy nie byli szemrzący, narzekający, ale byśmy byli w gronie Twoich chwalców, budujący Twe królestwo. Dopomóż nam, kochany Panie, ku Twojej chwale, ku wywyższeniu Ciebie jako Pana Kościoła i Wielkiego Zbawiciela. Tobie oddajemy hołd i cześć. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry, jeśli chcecie się pomodlić, jest ku temu czas. Nie że brali jakieś trudne lekcje. Czasem dopuszczasz nawet do uwagów. Ale wiem, Panie, że Twoim zamysłem jest podnieść, oczyścić, a na koniec stawić przed swoim tronem w swojej sprawiedliwości nieskalanych. Panie, wywyższam Cię za Twoje wielkie dzieło w pośród Twojego ludu. Pana. Amen. Amen. Zbawienie jest źródłem naszej nieustającej radości. Nasze imiona zapisane w Księdze Życia, dlatego że Ty przelałeś drogocenną krew, która obmywa nas z wszelkiego grzechu, oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości, uwalnia nas z tego przytłaczającego ciężaru naszych win. Gdyby nie Twój krzyż, gdyby nie Twoja śmierć za nas, wszelkie nasze wysiłki i starania daremne, by obmyć nas z grzechu, by oczyścić nas od nieprawości, by wyzwolić nas z więzów zła. Wiemy, że bez Twojego dzieła na krzyżu, bez Twojej gotowości, by oddać życie za nas, nie byłoby dla nas żadnej nadziei. Całą naszą nadzieję pokładamy w Tobie, Panie. I w Twoim dziele. W Twoim uniżeniu, w Twoim cierpieniu, w Twojej śmierci i w Twoim chwalebnym zmartwychwstaniu. Ty pokonałeś grzech pokonałeś szatana i pokonałeś śmierci. Oczekujemy tego wielkiego dnia, kiedy ci wszyscy wrogowie zostaną ostatecznie zniszczeni. Dzięki ci, Panie, że już dzisiaj możemy doświadczać tej chwalebnej wolności Bożych dzieci, że już nie jesteśmy niewolnikami grzechu, ale oddaliśmy się Tobie w niewolę. Do Ciebie należymy i Tobie służymy i dla Ciebie żyjemy. I grzech już nie ma mocy panować nad nami, chociaż niestety czasami ulegamy Jego łudzie, ulegamy czasami Jego zwodniczej mocy i za to Cię przepraszamy, Panie. Wybacz nam, prosimy wszelkie przejawy jeszcze naszego nieposłuszeństwa, naszego niepoddania się Tobie w pełni pod Twoje panowanie. Wybacz nam, oczyść nas, oczyść nasze serca z wszelkiego brudu, wszelkiego grzechu, wszelkiej nieprawości. Wybacz nam, Panie, wszelkie nasze odstępstwa od Ciebie i daj nam Twoją moc zwycięstwa. Daj nam, Panie, każdego jednego dnia Twoją łaskę aby toczyć dobry bój wiary, aby sprzeciwiać się wrogowi naszych dusz, aby rozpoznawać jego zasadzki, aby nie ulegać tej zwodniczej mocy. Panie, poddawać się Tobie i Twemu Świętemu Duchowi, aby prowadzić nowe, czyste, święte, prawe życie. Prowadź nas w mocy Twojej, w mocy Twego krzyża, w mocy Twego zmartwychwstania, w mocy Twego zwycięstwa, które jest naszym udziałem w Tobie. Wielbimy Ciebie za to, że Ty zwyciężyłeś i my, polegając na Tobie, możemy mieć udział w Twoim zwycięstwie. Tobie za to wszelka chwała, Tobie za to nasze dziękczynienie i uwielbienie. O błogosław Panie ten chleb, który łamiemy i spożywamy, pamiętając jak wielka cena została zapłacona za nasze nowe życie, za zbawienie, którego my jesteśmy uczestnikami z łaski, przez wiarę. Tobie Panie płynie wieczna chwała wieczne uwielbienie wieczne dziękczynienie i niechaj nasze życie każdego jednego dnia będzie świadectwem Twojej łaski, która skutecznie w nas działa. Amen Dzięki Tobie Panie Jezu za nadzieję życia wiecznego Dzięki za to, że Twoja krew święta Doskonale oczyszcza nas z grzechu, kiedy wyznajemy, pokutujemy, odwracamy się. I to jest coś, czego świat nie doświadcza, wyzwolenia od grzechu, bycia oczyszczonym, bycia świętym, bycia czystym. Dzięki za Twoje dzieło w naszym życiu. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, tak jak zawsze zapraszamy tutaj do przodu, aby uczestniczyć w tej pamiątce tego, co nasz Pan dla nas uczynił, jednocześnie starając się w, pośród tego troszkę harmidru, który temu towarzyszy, Zachować tą postawę dziękczynienia, uwielbienia, modlitwy, jeśli ktoś z was chciałby w trakcie tutaj tego, gdy będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha, wznieść modlitwę, przeczytać jakiś fragment słowa. Gorąco zachęcamy do tego, żeby dalej był to czas uwielbienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do tego stołu zapraszamy wszystkie osoby, które oddały swe życie Chrystusowi dały też temu świadectwo w chrzcie wodnym, trwają w społeczności z Nim, z braćmi, siostrami. Ten stół jest wyrazem też naszej wzajemnej wspólnoty ducha, jedności ciała Kościoła, którego jesteśmy częścią. Także świadomie, z, z skupieniem, z uwagą, z uwielbieniem, z dziękczynieniem. Jedzmy z tego chleba. Pijmy z tego kielicha, bo w ten sposób zwiastujemy wspólnie Jego śmierć, aż przyjdzie. Oczekujemy Jego przyjścia, oczekujemy tego wielkiego dnia, kiedy zasiądziemy w królestwie przy Jego stole. Razem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, tymi wielkimi mężami wiary i wszystkimi innymi, tymi znanymi i tymi nieznanymi którzy umiłowali Pana Jezusa Chrystusa w niezniszczalną miłością. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Dawajmy w ten sposób świadectwo naszej wierze i zwiastujmy w ten sposób Jego śmierć, która jest źródłem naszego odkupienia, naszego nowego życia, tego wszystkiego, w czym możemy się chlubić w Panu. Zapraszam, bracia, siostry. Kochani, jeszcze na koniec, gdyby ktoś z was potrzebował jakiejś modlitwy, macie jakieś potrzeby, powstańmy jeszcze, podnieśmy jeszcze głos do Boga. Może znacie osoby, o które wiecie, że powinniśmy się modlić, więc też jest to czas jeszcze zawołania do Boga tutaj w gronie Kościoła. Wstawiajmy się jedni za drugich. Jeżeli mamy jakieś dziękczynienie, cokolwiek chcielibyśmy jeszcze wyrazić, Poświęćmy jeszcze chwilę na modlitwę. na punktu, wspierają tych, którzy potrzebują tych zdrowia. Przekazuję też serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr ze Skierniewic z Ustronia i tych wszystkich, którzy tam byli, pozdrawiali, nie pamiętam, ale było ich trochę z Nowego Targu, gdzie byłem też w niedzielę w Zboże z Zakopanem od braci i sióstr. Także wszyscy was serdecznie pozdrawiali. Przekazuję od nich pozdrowienia. Może ktoś jeszcze z was chciałby przekazać jakieś pozdrowienia, to bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Z Żor. Dziękuję bardzo tam brat. Dziękujemy. Za... I też przekażcie pozdrowienia do społeczności, z których jesteście. Jeszcze ktoś? Jeśli nie, to zapraszam dalej na, do dalszej społeczności, tam jakaś będzie herbatka, ciasteczko, kawa, także zachęcam, żeby jeszcze nie gnać do domu, jeśli was nic nie goni, żeby jeszcze chwilę zostać, porozmawiać, może razem gdzieś się wybrać na obiadek. Danusia też pozdrawia, także przekazujemy pozdrowienia od Danusi, jeśli nas słucha, to też Danusi i Michałowi. Jakieś jeszcze ogłoszenia, informacje? A, Iwan, Iwan, Iwan zapraszał nas na ten obóz na Mazury, tych z Was, którzy pamiętają w, ten, w tą sobotę i w niedzielę nadchodzącą. Jakby ktoś chciał jechać, dajcie znać, ja powiem gdzie, co, jak, albo do Iwana, albo do mnie i przekażę wszelkie informacje. Nad jeziorem ładne miejsce, cisza, spokój bracia, siostry, Śpiew, modlitwa, świadectwa, odpoczynek w dobrym gronie. Tak, pytanie co do naszego braterskiego spotkania. Normalnie mamy co miesiąc tutaj w gronie braci spotkania, w wakacje nie ustaliliśmy terminu. I teraz, jako że teraz w tą sobotę jest ten wyjazd, to może byśmy nie robili w tą sobotę. Pytanie, czy za dwa tygodnie, ci bracia, którzy są dzisiaj i wiedzą, że za dwa tygodnie mogliby być w sobotę. Są tacy bracia? Ilu nas jest? Raz, dwa, trzy, trzy, cztery ze mną. I tam widzę piąty z tyłu. Pięciu braci. To co, spotkamy się. No Może jeszcze będą inni bracia, których nie ma dzisiaj. Przekażemy informację, wyślemy jak zawsze sms-em, że jest spotkanie braterskie za dwa tygodnie w sobotę o 15.00. Jeszcze jakieś ogłoszenia, informacje, sprawy? A, będziemy niedługo rozważać księgę Malachiasza. Jak Bóg da, może za tydzień, nie wiem jeszcze, jak tu wyjdzie wszystko z tym wyjazdem. W każdym bądź razie zachęcam do czytania tej księgi. Ja już ją czytałem nie w milę razy ostatnio i słuchałem. I wciąż jestem zdumiony bogactwem, ile tam jest rzeczy potrzebnych nam dzisiaj, także zachęcam gorąco do przeczytania, jeśli możliwe, krótka, cztery rozdziały, nie, nie za długie, także zachęcam nawet do kilkukrotnego przeczytania, rozważenia, abyśmy mogli też tutaj owocnie, wspólnie w najbliższym czasie ją rozważyć. To chyba tyle ogłoszeń, informacji i tak jak mówię, zachęcam do dalszej społeczności, przywitajmy tych, których jeszcze nie zdążyliśmy przed nabożeństwem. I będzie herbatka, kawa, ciasteczka. Jak możecie, to jeszcze zostańcie.